To są informacje Polskiego Radia 24. Partyjni koledzy wspominają posła lewicy Łukasza Litewkę. Polityk zginął potrącony przez samochód. Do Polski trafił projekt umowy pożyczkowej dotyczącej programu SAFE. Polska ma otrzymać 43 miliardy euro. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje z funkcji szefa BBN-u. Jego obowiązki przejmie generał Andrzej Kowalski. Minęła godzina 20. Radosław Siennicki zapraszam. Polska straciła człowieka o wielkim otwartym sercu i polityka oddanego w walce o prawa najsłabszych. Tak lewica wspomina zmarłego dziś posła Łukasza Litewkę. Polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Poseł Łukasz Litewka był zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną, wspominał w TVP Info marszałek Sejmu Władimir Czarzasty. Absolutna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 Komisja Europejska przesłama Polsce projekt umowy dotyczący wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze. Podkreśliła, że Polska jest kluczowym filarem architektury bezpieczeństwa w Europie. Dodała, że umowa pożyczkowa pozwoli uwolnić ponad 43 miliardy euro na projekty obronnościowe. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Te obowiązki będzie pełnił teraz jego dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.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 Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przekazał dokumenty do zaopiniowania Marszałkom Sejmu i Senatu. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta przypomniał w Polskim Radiu 24, że taki krok to realizacja programu Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej.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 W 2007 roku opublikowano raport komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza o WSI. W służbie zarzucono m.in. brak rozliczeń z lat PRL, szpiegostwo na rzecz Rosji czy nielegalny handel bronią. Wszczęte po raporcie śledztwa w większości umorzono. Smok wawelski wraca do Smoczej Jamy. Zamek Królewski na Wawelu odnowił wystawy w jaskini znajdującej się pod zamkiem. Nowa ekspozycja wykorzystuje oświetlenie, dźwięk, a także elementy klasycznego teatru cieni, mówi kuratorka wystawy Magdalena Młodawska. Pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo, starając się tylko i wyłącznie bazować na niedopowiedzeniu, na dźwiękach, które są dźwiękami bardzo surowymi, takimi bardzo naturalnymi dla jaskini, bardzo celowo odeszliśmy od wersji wizualnych, popularnych 3D. Ten smok w naszym obrazie jest bardzo stary, no bo przecież jest bardzo stary, jest częścią tej jaskini więcej multimediów. Zawiera wystawa Między Murza, którą dziś połączono ze zwiedzaniem Smoczej Jamy. Opowiada ona o najstarszych dziejach Wawelu. Ekspozycję uzupełniono o zrekonstruowany szkielet żyjącego 210 milionów lat temu archozaura, którego badacze nazwali Smokiem wawelskim. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże nie miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem, przez 15 w centrum i na zachodzie, do 18 miejscami na Kujawach. 6 minut po godzinie 20. W Polskim Radiu 24. A w studiu jest już Tomasz Kowalczyk. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. I to oczywiście oznacza, że będziemy rozmawiać właściwie ty. Będziesz mówić o, o sporcie, jakie dyscypliny dziś się pojawią i które będą dominować. I czy to prawda, że Włosi jadą na Mundial? Nie, nieprawda. Włosi nie jadą na Mundial i też troszkę o tym powiemy, rozszerzymy wiadomość. Ale będzie tenis. Iga Świątek ma za sobą dobry mecz i ciekawe zdjęcia dzisiaj zrobiła na specjalnym korcie e, rozstawionym na Santiago Bernabeu. Między innymi Thibo Courtois, czy prezydentem Realu. E, więc naprawdę, naprawdę było, działo się w Madrycie w tenisie. No to posłuchajmy. Zaczynamy od najważniejszych informacji dnia. Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6-1, 6-2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA na kortach w Madrycie. Następną rywalką będzie yy, amerykanka Ann lub jej rodaczka Alicia Parks. Tymczasem Magdalinet w drugiej rundzie przegrała z amerykanką Iwą Jowicz 4-6 i 1-6. Jowita wrzesień została wicemistrzynią Europy w zapasach podczas turnieju rozgrywanego w Tiranie. W finale w kategorii 59 kg Polka uległa Ukraińce Marii Winnik 4 do 8. W kategorii 50 kg Agata Gołuchowska przegrała walkę o brązowy medal z Emilią Aliną Wódz 8 do 11 i zakończyła Mistrzostwa Europy na piątym miejscu. Magdalena Głodek-Liszewska wygrała ze Szwedką Eweliną Hulten w półfinale kategorii 57 kg i jutro wystąpi w walce o złoty medal. Na złoto ma też szansę Wiktoria Hołuj po półfinałowym zwycięstwie nad busę Tosun z Turcji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zapowiedział, że jeśli do końca kwietnia nie wpłynie kolejna transza środków z giełdy kryptowalut Zonda Krypto, to zerwie umowę sponsorską. Po raz kolejny przekazał, że nie poda się do dymisji, zamierza za to kandydować na następną kadencję. Rzeczniczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego Katarzyna Kochaniak-Roman poinformowała, że w przypadku polskich sportowców, którzy mieli otrzymać nagrody w tokenach za miejsca od 4 do 8 w tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Kwestie te zostały rozliczone. Potwierdziła to już część zawodników. Trener kadry siatkarek Stefano Lavarini ogłosił szeroki 26-osobowy skład na rozpoczynający się w czerwcu sezon reprezentacyjny. Wśród powołanych nie ma m.in. kapitan środkowej Agnieszki Korneluk, która zakończyła karierę, a także rozgrywającej Marleny Kowalewskiej i przyjmującej Oliwii Różański. Trener Stefano Lavarini opis jak będzie wyglądał początek sezonu. Aktywności naszej drużyny rozpoczną się 4 maja w Wałczu. W pierwszej części zgrupowania weźmie udział 17 zawodniczek, a kilka dni potem dołączą zawodniczki, które najpóźniej skończyły sezon klubowy. Z większością uzgodniłem dwa tygodnie odpoczynku przed rozpoczęciem pracy z reprezentacją. W Wałczu będziemy do 20 maja, a potem przemieścimy się do Włoch, aby wziąć udział w międzynarodowym, silnie obsadzonym turnieju w którym zagrają Turcja, Serbia i oczywiście kadra Włoch. Zaraz potem w Chinach rozpoczynamy Ligę Narodów. Turcja, Serbia, aby przygotować WNL, który zaczynają na chwilę, a więc kilka dni później przejdziemy do Chin, żeby zacząć z pierwszym Ligę WNL. Nie zabraknie atakujących Malwiny Smarzek i Magdaleny Stysiak, przyjmujących Martyny Czerniańskiej, Pauliny Damaskę, Martyny Łukasik czy Julity Piaseckiej. Środkowych Magdaleny Jurczyk czy Mai Koput, rozgrywających Katarzyny Wenerskiej i Alicji Grabki, a wśród Libero Aleksandry Szczygłowskiej i Justyny Łysiak. Za chwilę więcej będziemy mówić o siatkówce i o tenisie. Ale teraz w naszej audycji kolarstwo. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że 83. Tour de Pologne wystartuje 3 sierpnia, łącząc wybrzeże z górskimi szczytami pod hasłem Północ-Południe. Trasa pierwszego etapu z Gdyni do Koszalina będzie wiodła przez rodzinne strony Czesława Langa, a premią specjalną, z premią specjalną w kołczy głowach. O szczegółach opowie Andrzej Grabowski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 będzie tak. Drugi etap będzie również bardzo piękny, z Międzystroi do Szczecina i Meta na Wała Chrobrego, czyli podjazd pod kostkę i Meta tam. Trzeci etap to można powiedzieć taki dedykowany też dwóm moim wielkim kolarzom, przyjaciół Boleszek Piasecki, Gorzu Wielkopolski i Zbyszek Spruch, Zielona Góra, i Świata przecież. Później z Żagania jedziemy do Karpacza, to wiadomo, mamy Metę na Orlinku, dwa razy ją podjeżdżamy, no będzie bardzo ciężki etap. Piąty etap, bardzo też piękny, bo z Opola i Meta będzie na Kocierzy też ciężki, wymagający podjazd. Szósty etap królewski, bo jesteśmy w Bukowinie i kończymy w Wielicce jazdą indywidualną na czas. 83. Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. A teraz zgodnie z zapowiedzią o siatkówce i o tenisie Cezary Gória z redakcji sportowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poznaliśmy kadrę siatkarek dzisiaj, którą ogłosił Stefano Lavarini, ale tydzień wcześniej poznaliśmy też kadrę e, siatkarzy. No i spore zmiany, pewne nieobecności. Nie ma Bartosza Kurka, nie ma Norberta Hubera, jak się zapatrujesz na tą szeroką listę, którą ogłosił Nikola Grbić. Tak, bardzo ciekawa lista. Dawno nie widziałem takiej dużej grupy debiutantów. Uważam, że to jest największa grupa w historii. Właśnie dyskutowałem o tym m.in. z Mariuszem Szyszko, Uspokajam cię, że nie ma co się martwić. Tak, nie ma co się martwić. No Jakub Przybyłkowicz. No to jest w ogóle historia 16-letni chłopak. On 7 maja skończy 17 lat przyjedzie teraz na zgrupowanie, dzień medialny 5 maja. Ponad dwumetrowe rozgrywający, a więc to, co kocha Nikola Grblicza, aby ci rozgrywający byli bardzo wysocy. No kończy się pewna era. Bartosz Kurek, no kapitan, legenda, być może wróci, ale jeżeli wróci, to chyba tylko po to, tak mi się wydaje, żeby być liderem, żeby być tym zawodnikiem, który jest w kadrze. Chociaż no, z drugiej strony wiadomo, że Nikola Grybicz nie będzie miał sentymentów. Będzie miał, ale będzie miał chłodną głowę, tak jak przez wiele lat na boisku. Musi zbudować zespół na Igrzyska Olimpijskie, które już będą za dwa lata, jak Tomku wiesz, ma sporo problemów, bo są też kontuzje. No, są też <śmieszne>, śmieszne sytuacje, jak Norbert Kuber, na którego czekał w ubiegłym roku nasz szkoleniowiec dawał mu szansę, zabrał potem na Mistrzostwo Świata, a teraz pół godziny przed konferencją Norbert dzwoni i mówi no wykreślcie mnie z tej listy, bo ja jednak nie mogę być. Także to są takie historie, no i są pewne też dramaty, no bo Bartosz Bednosz, który zapowiadał się na wielkiego siatkarza, no widzieliśmy już oczami wyobraźni, że ta jego przyszłość będzie cudowna w roku 2020, świetny sezon w Modenie, Wtedy pechowo Igrzyska Olimpijskie zostały przeniesione. Nie zaopał się do reprezentacji. Rok później tracił kolejne imprezy. Nie pojechał na kolejne Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Zabrakło go w ubiegłym roku w Manili podczas Mistrzostw Świata. On ciągle jest chętny, żeby zagrać w reprezentacji, a więc tutaj trzeba chwalić naszego przyjmującego. Będzie sporo problemów. No, chyba te największe to na pewno na pozycji atakującego. Przed nami od soboty wielki finał. Polskie Ekstraklasa, więc plus ligi. Kevin Sasa, który był objawieniem ubiegłorocznego sezonu, też się tak potoczyło, bo kontuzja podczas Mistrzostw Świata Bartosza Kurka spowodowała, że Kevin no, został rzucony na głęboką wodę. No, nie wytrzymał troszeczkę tej presji, choć świetnie grał w Lidze Narodów, ale to jest bardzo utalentowany chłopak. Wiemy, że dręczą, męczą go kontuzje. No i będzie musiał tutaj znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na tej pozycji nasz szkoleniowiec. Właśnie wspomniałeś o tym, że zbliża się finał sezonu ligowego. Warta zawiercie, czy Bogdanka lub Lublin? Zaraz y, zapytam o to ciebie, ale posłuchajmy, co na to pytanie odpowiedział selekcjoner naszej reprezentacji, Nikola Grbić. Myślę, że dwa kluby są bardzo blisko i to jak oni grali cały sezon, myślę, że kogoś będę wygrał, to nie będę niespodzianka, bo naprawdę myślę, że oba zespoła mają doświadczonych zawodników, oba kluba mają trofeum i myślę, że jest 50-50. Selekcjoner musi powiedzieć dyplomatycznie, mówi 50 na 50, ale lekkie wskazanie na wartę? Można by tak powiedzieć, wiemy, że jednak obrońcy tytułu mieli swoje problemy, ale wydaje mi się, że ten półfinał, te dwa mecze, które rozegrali z projektem, myślę, że wielu fachowców zaskoczyły, bo jednak te ostatnie tygodnie pokazywały na wielką siłę projektu. No Chciałbym też powiedzieć, przypomnieć ta rywalizacja w drodze do półfinału Ligi Mistrzów, wtedy upolowany Leon, bodaj 60 zagrywek na tego genialnego osiadkarza, ale widzimy, no ja nie lubię tego określenia, ale to już tak weszło w ten język, że to robi różnicę, ale rzeczywiście Wilfredo Loon bardzo waleczny, bardzo oddany, bardzo ambitny, no i ten kolejny mecz w Warszawie i potem w Lublinie pokazał, że przeciwko projektowi wraca do tej pewności siebie, no on zawsze zwykle jest w formie, choć ostatnio gra z kontuzją, Wydaje mi się, że chociaż niby warta jest takim pewniakiem, ale ja bym yy, lekko, lekką przewagę wskazał mimo wszystko na Bogdankę. Jednak na Bogdankę. No, te rozgrywki też pokazały, że tak naprawdę, jeden wygrany mecz Bogdanki w Warszawie, później mm, kolejny u siebie, 2 do 0 i koniec playoffu. Czy to nie pokazuje, że może ten playoff powinien być trochę dłuższy do trzech wygranych spotkań w fazie półfinałowej? No niby tak, ale wiemy, że też były zawsze te narzekania, że ten sezon jest taki długi, wyczerpujące mecze. Ta formuła została uproszczona. I no, oczywiście musimy też pamiętać, że zgrupowanie kadru, o czym mówiłem wcześniej, jest na horyzoncie, bo już od trzeciego zbierają się reprezentanci, będzie duże tempo, sporo się będzie działo, Mistrzostwa Europy. I tutaj trzeba rzeczywiście szanować swoje siły, mierzyć siły na zamiary. Siatkarze no niemal wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy grają w reprezentacji, narzekają, że są obciążeni, no ale wiadomo, że ta siła, ta chęć, ta mobilizacja przed sezonem zawsze powoduje, że wytrzymują szczęśliwie do końca. W Plus Lidze będziemy oglądać Finał Warty z Bogdanką Natomiast projekt lepszy był W meczu z Bogdanką w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i, i zagra Półfinał z Perugią To już 16 maja Warta z Ziratem Ankara eee, I, no i nam się polski finał Znowu, tak? Już taki tak, jeden tak. komentowałeś Tak, to by była piękna sprawa no, trudniej by... się komentuje taki polski finał? jest mniej emocji? No Wszyscy, więcej rzeczy jest wiadomych, bo polskie zespoły jeszcze... Polski klub wygra, wiemy to. Tak, jeszcze tak jak w Turynie ostatnio trzy lata temu, no to była taka sytuacja, że jeszcze spotkanie, dzień przed rozpoczęciem turnieju, rozmowy, taka przyjacielska atmosfera, no to jest coś wielkiego. No, wiemy, że to się też trochę uprościło, nie będę mówił, no wiemy jaka jest sytuacja polityczna, nie ma też silnych drużyn ze Wschodu, ale tak na dobrą sprawę żyliśmy przez wiele lat tą legendą płomienia Milowice. Nastąpiły nowe czasy, pojawiły się polskie drużyny, które no, dzielnie walczą w ostatnich latach, także cieszymy się, że w tej wielkiej czwórce są dwa polskie zespoły. Dopowiedzmy jeszcze parę zdań o, te, o tenisie. Trwa turniej w Madrycie. Dzisiaj awans Igi Świątek do trzeciej rundy w dobrym stylu. 6-1, 6-2 i dobrze też wyglądały jej zdjęcia i z Florentino Perezem i z Thibaut Courtois, bo była na korcie Realu Madryt. Właśnie na stadionie Realu z Budowano specjalny kort, tam też e, spotkanie e, Igi Świątek z tymi najlepszymi piłkarzami. E, wraca w ten sposób e, do, do takiego tenisa wielkiego, z, e, trochę uhonorowana też? No to jest e, mimo wszystko proces, bo wydaje mi się dzisiaj w Kronice Sportowej, w programie pierwszym Tadeusz Nowicki, a więc ten, który pokonał Borga, Lendla i Nastazego, no, nie zrobił wielkiej kariery, ale to Wielki tenisista, wspaniały człowiek, powiedział mi coś takiego. Mówi, słuchaj, no Iga, tak doświadczona, nie musi nic udowadniać. Wygrała sześć turniejów wielkoszlemowych. Ona musi sobie na korcie radzić sama. Wierzę, że Iga, no ten impuls hiszpański wróci regularność. Zabrakło jeszcze z Mirą Andrejewą. Oczywiście można by mówić, że są inne warunki, że to jest specyficzny kot w Stuttgarcie. Pamiętamy, Iga tam wygrała dwa razy. Madryt, z kolei też spora wysokość. To jest stolica ze wszystkich stolic europejskich, położona najwyżej. Też ta piłka zupełnie inaczej lata. Rafael Nadal tam sobie niespecjalnie radził w Madrycie, choć oczywiście też odnosił sukcesy. Także na razie no Daria Snigor to jest dziewczyna, która rok po IDZ, a więc w 2019 roku wygrała juniorski Wimbledon. Dawid Cel z nią pracuje, ta dziewczyna trenuje w Warszawie. Iga pewnie wygrała, ale jednak te schody będą coraz większe. Wiemy, że przecież jest Naryna Sabalenka. Są inne świetne tenisistki Z Fitolina odpadła, ale no, wydawało mi się, że będzie większa walka Magdy Linet z Iwą Jowicz, ale ta reprezentująca Stany Zjednoczone, tenisistka pogodząca z Serbii. Myślę, że ma szansę zrobić wielką karierę, a Magda mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych turniejach o sobie przypomni. Tak jest. Magda dzisiaj przegrała 4-6-1 do 6. Ten drugi set zdecydowanie trudniejszy. No to trzymamy jutro kciuki za Magdalenę Fręch, za Huberta Hurkacza. Będzie trzymał też kciuki Cezary Guriew. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A my teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry z mojej perspektywy. Dobry wieczór z Państwa. Tak, według źródeł FIFA nie planuje zastąpienia Iranu Włochami podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. I to pomimo faktu, że taką zmianę zaproponował specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wokół udziału Iranu w turnieju utrzymuje się stan niepewności. Cały czas to oczywiście wynika z konfliktu tego kraju ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. No, ile w tych plotkach prawdy, na ile to wszystko realne, a na ile to już trochę nudne? Przede wszystkim rzeczywiście ten temat jest bardzo często podejmowany, ale niewiele tak naprawdę wynika konkretów z tego, o czym słyszymy tutaj za pośrednictwem mediów, w których wypowiadają się. Czy cytowani są tutaj właśnie przedstawiciele FIFA, czy osoby w ogóle odpowiedzialne za to, czy Iran na mistrzostwa świata przyjedzie, czy nie? Fakt jest taki, że Iran nie potwierdził jeszcze tego przyjazdu i jakby tutaj kilka tygodni temu podkreślił, że w obecnej sytuacji nie wyobraża sobie występu w Stanach Zjednoczonych. A tutaj to jest wypowiedź, którą teraz zacytujemy specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Paolo Zampoliego, który powiedział dziennikowi Financial Times... Powiedziałem i zasugerowałem Donaldowi Trumpowi oraz Gianni Infantino, aby to Włochy zastąpiły Iran na mistrzostwach świata. Jestem z pochodzenia Włochem i spełnieniem marzeń byłoby zobaczenia Zurich na turnieju organizowanym przez Stany Zjednoczone. Mając na koncie cztery tytuły dysponują dorobkiem, który uzasadniałby ich włączenie do turnieju. FIFA tutaj nie skomentowała oficjalnie propozycji Zaboliego, lecz przypomniała oświadczenie wydane w zeszłym tygodniu przez prezydenta FIFA, Gene'ego Infatino, w którym powiedział on, że reprezentacja Iranu z pewnością przybędzie. Zresztą posłuchałem prezesa FIFA.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 Tutaj zareagowała oczywiście ambasada Iranu. Szeroko tutaj ta reakcja komentowana jest w Stanach Zjednoczonych oraz ambasada Iranu oświadczyła, że sugestie Zampoliego świadczą o moralnym bankructwie Stanów Zjednoczonych. Wielkość we futbolu Włochy walczyły na boisku, a nie dzięki politycznym przywilejom, napisała irańska ambasada w serwisie X. Próba wykluczenia Iranu z mistrzostw świata jedynie obnaża moralne bankructwo Stanów Zjednoczonych, które obawiają się nawet obecności 11 młodych Irańczyków na boisku. A tutaj też w amerykańskich mediach komentowany jest w Financial Times ten plan Zampoliego i on miał na celu też złagodzenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Włochami po tym jak premier Georgia Meloni skrytykował Trumpa za jego uwagi pod adresem papieża Leona XIV. No i dużo, dużo tych wątków, trudno już za e, wszystkimi trafić w tych dzisiejszych czasach, to no może łatwiej będzie trafić skład New York Knicks w dzisiejszym spotkaniu, w najbliższym meczu przeciwko Atlancie. Czy nasz Jeremy Sochan doczeka się gry w playoff? Bardzo byśmy chcieli. To byłby debiut dla Suchana w playoffach w jego historii gier NBA. To spotkanie Atlanta Hawks w Atlancie pomiędzy New York Knicks rozpocznie się o pierwszej nad ranem czasu polskiego. Przypomnę, że w tej rywalizacji jest 1-1. Atlanta niespodziewanie wygrała ale za to bardzo zasłużenie gręc świetnie w czwartej kwarcie mecz ostatni w Nowym Jorku i tutaj zyskała przywilej własnego parkietu. I też trzeba tu być zgodnym, że Sochan na parkiet będzie wchodził przy już wydaje się rozstrzygniętym wyniku, czy to w jedną, czy w drugą stronę i on nie jest tej stałej rotacji niks, i wiele wskazuje na to, że jeżeli ta rywalizacja będzie zacięta, to on jeszcze będzie musiał poczekać na szansę od trenera Majka Browna. Ciekawie dzieje się w ogóle w NBA, bo tu też chciałem podkreślić zwycięstwo wczorajsze, czyli minionej nocy dokładnie, Detroit Pistons Orlando Magic 98-83 w tej rywalizacji jest 1 do 1, ale było to pierwsze zwycięstwo na własnym parkiecie Detroit Pistons, zespołu jednak no uznanego, przecież historycznego, ale po raz pierwszy, że grali u siebie, uwaga, od 2008 roku. No to rzeczywiście trochę musieli się na to naczekać. Dodajmy Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers i Oklahoma City Thunder. Te drużyny prowadzą 2 do 0 w playoff i są najbliżej awansu do tej dalszej rundy. A o piłce nożnej i o koszykówce mówił Jan Pachlowski. Pięknie dziękuję. Dziękuję.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatkigov.pl oraz pozytek ngopl. 1,5% rozlicz się sercem. Ogłoszenie społeczne. To są informacje polskiego radia 24. Minęła 20.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Kierowca, który śmiertelnie potrącił jadącego rowerem posła lewicy, Łukasza Litewkę, został zatrzymany. Jak przekazał Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. No tu na myśli przede wszystkim badanie krwi oraz badania śliny, więc te wyniki będą znane w późniejszym czasie, natomiast dadzą one bezsprzecznie odpowiedź w przedmiocie tego, czy mężczyzna ten był pod wpływem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnych. Ze wstępnych badań wynika, że kierowca auta był trzeźwy. Łukasz Litewka był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Tak posła wspomina prezydent Karol Nawrocki. Łukasz Litewka miał 36 lat. Polska otrzymała projekty umowy dotyczące wykorzystania pieniędzy z funduszu Safe. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze. Informację potwierdziła też minister odpowiedzialna za sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, to kolejny etap na drodze do podpisania umowy pożyczkowej. W informacjach województwo łódzkie. W powiecie skierniewickim auto wpadło do zbiornika wodnego. Jeden mężczyzna wydostał się z pojazdu samodzielnie.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 W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta zaprezentowano projekt Języki z wody. To polska propozycja na Biennale w Wenecji. Instalacja poszukuje alternatywnych sposobów komunikacji. Społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, wykonuje interpretację kodów komunikacyjnych. Projekt ma uświadamiać, poprzez użycie różnych form, jak złożona jest kwestia komunikacji, mówi współautorka instalacji Bognaburska. Pracowaliśmy w grupie, która była foniczna i była też migowa, eksperymentowaliśmy z tym, jak się zmieniają nasze kompetencje komunikacyjne schodząc pod wodę i postanowiliśmy zmierzyć się z próbami interpretacji jednej z najbardziej złożonych form komunikacji na tej planecie, czyli komunikacji wielorybów. Bienale w Wenecji rozpocznie się 9 maja i potrwa do 22 listopada. Za 27 minut 21 już teraz w studiu Polskiego Radia Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na to oznacza oczywiście bardzo uważne spojrzenie na wydarzenia międzynarodowe dziś. Dziś o Japonii i o tym, że Japonia zmienia swoje zasady eksportowania czy sprzedawania za granicę broni. Wydawać by się mogło rzecz błaha, ale dla kraju, którego ideologią jest pacyfizm, to jednak zmiana spora. Z czego wynika, z czym się wiąże, do czego może doprowadzić i czy prawdą są nagłówki medialne, że Japonia z pacyfizmem kończy, to za chwilę będą pytania, jakie zadam. ŚWIAT W POWIĘKSZENIU A zada mnie doktorowi Pawłowi Berentowi z Instytutu Bojma, ekspertowi w dziedzinie Azji, który zajmuje się między innymi kwestią obronności w tym wschodnioazjatyckim regionie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, ta decyzja rządu Japonii, decyzja, która poluzowuje reguły, na jakich będzie można eksportować broń za granicę. Tak jak mówiłem, zaryło się w mediach od nagłówków. Japonia kończy z pacyfizmem, czasem ze znakiem zapytania. Jedno z takich niepisanych praw dziennikarskich, tak zwane prawo Godwina, grosi, głosi, że jeśli tytuł ma znak zapytania, to odpowiedź na to pytanie w tytule brzmi nie. No, czy Japonia rzeczywiście kończy z pacyfizmem? Nie, no bez przesady. Panie redaktorze, tu. Czyli prawo się potwierdza. Prawo się potwierdza oczywiście, tutaj też potwierdza się inna obserwacja, że jeżeli w tytule jest znak zapytania, a pytanie nie jest sformułowane, a tytuł nie jest sformułowany jako pytanie, to ludzie nie zauważą pytania. No właśnie, no, ale wywołała jednak sensację ta decyzja e, władz japońskich. O co tak naprawdę chodzi? Bo to, to, to jest do tej pory rzeczywiście Japonia miała bardzo restrykcyjne zasady sprzedawania broni za granicę. One zostają poluzowane, ale to też nie znaczy, że teraz Japonia będzie sprzedawać broń e, każdemu. To dalej będzie regulowane, tylko, tylko już w mniej restrykcyjny sposób. E, tak, chociaż ta liberalizacja przepisów e, postępowała już od e, dobrych ostatnich. 15 lat. Może najpierw y, musimy y, uświadomić sobie, skąd wychodzi. Y, mianowicie w roku 1967 y, Japonia przyjęła tak zwane trzy zasady. Y, nie sprzedają uzbrojenia ani w ogóle sprzętu wojskowego państwom y, komunistycznym, y, państwom objętym y, embargiem ONZ i państwom zaangażowanym w konflikty. I w ciągu kilku następnych lat te ograniczenia w zasadzie doszły do takiego stanu, że jedynym państwem, któremu Japonia mogła sprzedawać jakiekolwiek produkty powiązane z wojskiem, były Stany Zjednoczone. I krótko mówiąc, to zaczęło być w pewnym momencie Coraz trudniejsze i dla Japonii, i dla przemysłu. No bo krótko mówiąc, w Japonii, japońskie firmy produkowały tylko na potrzeby japońskich sił samoobrony, co ograniczało bardzo, co oznaczało bardzo małe zamówienia. Co oznaczało zaś drogi sprzęt. Była, były produkcje na licencji ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście, też sprzedaż do Stanów, ale to miało dalszą konsekwencję, mianowicie taką, że w Japonii nie wykształcił się żaden koncern zbrojeniowy typu PGZ, Lockheed Martin czy BAE Systems. I tutaj za tą produkcję wojskową, czy na potrzeby się samoobrony, to odpowiadają działy wojskowe tych najważniejszych japońskich koncernów, Mitsubishi, Toshiba. Honda, no Mitsubishi Komatsu. na przykład myśliwce produkuje. I, I okręty. I czołgi też. Ale właśnie z wyjątkiem tego wspomnianego Mitsubishi, nawet dla niego, no, te zyski z produkcji takiej wojskowej, no to było mniej niż 10% ogólnych zysków koncernu. Tak więc, są, no, krótko mówiąc, nie inwestowano w to dużo. Potem jak jeszcze Zaczęły się redukcje w siłach samoobrony, cięcie wydatków. No to wiele firm po prostu wycofało się, bo było to dla nich nieopłacalne. Natomiast pojawił się drugi problem, o którym pan wspomniał, czyli te bardzo pacyfistyczne przekonania społeczeństwa. W związku z czym japońskie koncerny nie wchodziły w tą produkcję, z obawy o szkody wizerunkowe. Czyli, no. czyli jeśli się pojawi produkcja broni, to, to rozumiem zaszkodzi wizerunkowej tej firmy przede wszystkim w Japonii, jak rozumiem. Ale też się obawiano strat wizerunkowych w Korei Południowej, w Chinach czy w innych państwach. Ale sytuacja zaczęła się zmieniać, prawda? To szło powoli bardzo. W takim telegraficznym skrócie, w 2011 Japonia może sprzedawać broń, znaczy nie broń, wyposażenie wojskowe dla misji ONZ, misji wszelkich humanitarnych. Natomiast w 2014 roku premier Abe, polityczny mentor obecnej, premier Sanae Takeichi, wprowadził tzw. Tak zwanych pięć kategorii. Mianowicie japońskie firmy mogły sprzedawać tak zwany sprzęt nieśmiercionośny, który to obejmowały np. systemy ratownicze, transportowe, obserwacyjne. I pozwolił też na wchodzenie w międzynarodowe układy koprodukcyjne, tak to powiedzmy. Do tamtej pory zaczęło się takie to stopniowe zachęcanie japońskich koncernów, żeby próbowały wychodzić na ten światowy rynek. To szło bardzo opornie, właśnie, obawy o straty wizerunkowe i nie spodziewano się tam zysku. No, sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat. Wojna rosyjsko-ukraińska, coraz trudniejsze relacje z Chinami, powiedzmy coraz bardziej agresywna postawa Pekinu w Azji Wschodniej i to doprowadziło do pewnych przewartościowań. Chociażby mamy z zeszłego tygodnia wiadomość o podpisaniu pierwszej umowy na eksport fregat do Australii. Czyli już widzimy, prawda pewne przepisy weszły wcześniej. I właśnie przejdźmy już do meritum. Co oznaczają te nowe przepisy? Tutaj została wprowadzona bardzo ciekawa kategoria, bardzo ciekawy podział na dwie kategorie. Broń, czyli w takim bardzo potocznym sensie, uzbrojenie o zdolnościach niszczących i niebroń. Znaczy niebroń, czyli obejmuje cały inny sprzęt wojskowy, systemy rozpoznawcze, radary, systemy walki radioelektronicznej i ta nie broń, żeby te systemy niezabijające, nie są objęte już żadnymi ograniczeniami. Czyli każdy chętny może kupić, o ile oczywiście się Japonia na to zgodzi, że chce sprzedać. O, oczywiście, bo tutaj też pozostają ograniczenia, czyli nadal nie sprzedajemy do państw objętych embargiem ONZ i państw uczestniczących w konfliktach, chyba, że będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo Japonii. To jest ten bardzo interesujący kruczek. Natomiast broń można sprzedawać tylko krajom, z którymi Japonia ma porozumienia o ochronie informacji A Ta grupa jest ograniczona tylko do 17 państw. Tam są oczywiście Stany Zjednoczone, tam jest wiele państw Azji Południowo-Wschodniej, że Filipiny, Wietnam, Malezja, natomiast z Europy są tam tylko Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Szwecja. Czyli dość wąskie grono. Zgadza się. I teraz kontynuując, tak naprawdę... Oczywiście dla wielu osób w Japonii to jest szok, bo ten pacyfizm był przez lata celebrowany i tu nagle się okazuje, że sprzęt wojskowy można sprzedawać niemalże jak leci. Chociaż jak zwrócił uwagę Kenji Kobayashi, to jest wicedyrektor działu wojskowego Toshiby, przyznał, że te ryzyko dla reputacji firmy związane ze sprzedażą sprzętu wojskowego, no to jest obecnie dużo mniejsze niż chociażby jeszcze 5 czy 10 lat temu. Więc widać, że tu zachodzą zmiany. Ale o co chodzi z tymi zarzutami ze strony opozycji? No tutaj wchodzą w, w, w, w grę kwestie proceduralne. Tak to powiedzmy decyzję o zgodę na eksport broni podejmuje rząd. Czyli tutaj jest taka procedura, że najpierw ma być taka procedura, że ten proponowany kontrakt jest przedstawiany Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która jeśli go zaakceptuje, to sprawa przechodzi na posiedzenie rządu. No. Sęk w tym, że Rada Bezpieczeństwa, która akceptuje, składa się właśnie z premiera, z ministra obrony, ministra spraw zagranicznych. Można tam dokoptować ministra finansów, gospodarki i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, to wszystko cały czas dzieje się w, wewnątrz rządu, a parlament jest o wszystkim informowany dopiero po fakcie. Czyli w ogóle w tym procesie nie, nie uczestniczy. Zgadza się. I tutaj właśnie krytycy podnoszą kwestię, właśnie jak to się ma do parlamentarnej kontroli, czy szerzej cywilnej kontroli nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem, powiedzmy no, szeroko rozumianymi wojskowymi i czy to nie narusza uprawnień kompetencji właśnie parlamentu. No i czym się może skończyć ta dyskusja? No, w Japonii jesteśmy po wyborach. No, rozumiem, że no, rozumiem, opozycja jest od tego, żeby krytykować, ale to, to jakiś kryzys może wywołać polityczny? Nie, no, ponieważ w tych ostatnich wyborach, które były... No, niecałe trzy miesiące temu, dobra, dwa miesiące temu, to partia liberalno-demokratyczna zdobyła samodzielną, absolutną większość. Więc premier Takaiçi może robić tak naprawdę co chce i przy takim układzie te przepisy nie stanowią problemu. No, dużo gorzej będzie, jeżeli układ sił parlamentarnych, czy układ sił politycznych się zmieni. Chociaż na to na razie się nie zanosi. A jak ta decyzja Japonii może mieć wpływ w ogóle na rynek broni na świecie? To, czy Japonia jest sporym producentem uzbrojenia? Japonia jest przede wszystkim potenc dużym potencjalnym producentem uzbrojenia. jest zresztą od momentu napaści Rosji na Ukrainę były duże naciski i z Waszyngtonu, i z Europy żeby Japonia luzowała te przepisy. W 2023 była właśnie taka kolejna liberalizacja pozwalająca na sprzedaż amunicji i pocisków Amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych na przykład Stanów Zjednoczonym, które w ten sposób uzupełniały swoje zapasy po tym, co po tych ubytkach w wyniku przekazania Ukrainie. Natomiast czy Japonia może namieszać na rynku uzbrojenia? Potencjalnie tak, w praktyce nie do końca. Przede wszystkim dlatego, że te relacje w branży zbrojeniowej to buduje się latami, a japońskie koncerny mają na tym polu bardzo duże zaległości. Tutaj dużym sprawdzianem będzie ten kontrakt na fregaty dla Australii, o którym już wspominałem, jak szybko Japonia poradzi sobie z realizacją. Też jest jeszcze kwestia standaryzacji. Tak, Japonia jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i z tego powodu spełnia część standardów zbieżnych z NATO ale z uwagi na to, że przez lata produkowano wyłącznie na potrzeby sił samoobrony, to wypracowano wiele własnych standardowych, wiele własnych rozwiązań, które niekoniecznie są kompatybilne ze standardami NATO. Zresztą no, kwestia, o której mówiła i premier Takaici, i szef jej gabinetu Minoru Kihara, więc będzie większy nacisk na standaryzację z NATO. Natomiast y, państwa europejskie, w tym Polska, wymieniana w japońskich y, mediach jako y, potencjalnie jeden z y, najważniejszych klientów i pierwszych klientów, y, y, tutaj bardziej chodzi o dostawę, y, dostawy właśnie tej niebroni czy komponentów, y, jakieś układy naprowadzania pocisków rakietowych, y, silniki rakietowe. Elektronika do dronów, systemy antydronowe, systemy walki radioelektronicznej. Tak więc tutaj jest to interesujące pole rozwoju dla Japonii. Natomiast jeśli chodzi o systemy, to, to broń, broń zabijającą, to cały czas działamy w myśl zasady bliższa koszula ciała. Główni klienci dla japońskiej broni, ten główny rynek, to jest Azja Południowo-Wschodnia. I tam też jest pewna specyfika, bo jednak tamtejsze państwa nie mają zbyt dużych zasobów finansowych, w związku z czym one już od dobrych 10 lat. Sugerowały Tokio, że są zainteresowane kupowaniem sprzętu z demobilu, czyli jakiś typ samolotu, tutaj największą uwagą się cieszą zmodyfikowane japońskie morskie samoloty patrolowe P-3 które są obecnie wycofywane z wyposażenia sił samoobrony, ale to jest, są cały czas no, często maszyny w dobrym stanie technicznym, oferujące, które mogą polatać jeszcze przez kilka czy kilkanaście lat no i oferujące skokowy wzrost możliwości dla Filipin czy Wietnamu. Tak więc tutaj tak podsumowując... W przypadku współpracy z krajami NATO, z Kanadą, Australią, z Australią poza okrętami, to Japonia jest istotna w obliczu tej reorganizacji łańcuchów dostaw przemysłu zbrojeniowego, które do tej pory były skupione wokół Stanów Zjednoczonych i amerykańskich koncernów. Teraz mamy sytuację, w której te zasoby, magazyny amerykańskie zostały no, mocno uszczuplone z powodu wojny z Iranem. W związku z czym Amerykanie już dość otwarcie komunikują. Najpierw to było państwom niesprzymierzonym takim jak Szwajcaria. W ostatnich dniach już państwom sojuszniczym z NATO, że no, dostawy będą mocno opóźnione w czasie i radźcie sobie sami. Tak więc teraz, tutaj właśnie wchodzi Japonia ze swoimi mocami produkcyjnymi, z możliwością dostawy komponentów, miejmy nadzieję, szybko i w korzystnej cenie. Tak więc jest istotna ta reorganizacja plus współpraca. Prawda, no Nie tylko Japonia ma zamiar sprzedawać, ale te wspólne projekty, też mają pomóc japońskiemu przemysłowi tworzyć lepsze produkty na potrzeby sił samoobrony. Też Polska też jest w tym gronie. Chodzi o pobieranie doświadczeń od państw, które są w jakimś stopniu zaangażowane w różne konflikty. Mają te bojowe doświadczenia znacznie większe od sił samoobrony. I przede wszystkim Japończyków interesują wszelkie obserwacje i doświadczenia z Ukrainy. Jest ten drugi segment, czyli rynek na sprzęt japoński używany. Wreszcie przyjmijmy sobie bardzo widowiskowy, ale ilościowo może być najmniejszy segment bezpośredniej, bezpośredniego kupna japońskiej broni. Tutaj jak na razie hitem eksportowym wydają się fregaty Mogami. Czyli te, które Australia tak. kupuje. Tak. i nimi są też zainteresowane Nowa Zelandia, w Indie. Też swego czasu interesowała się Indonezja, chociaż wybrała ostatecznie inną opcję. Pojawiły się nawet sugestie ze strony Tajwanu, że oni byliby bardzo zainteresowani. Tak więc powiedzmy tak bardzo krótko, robi się ciekawie. Natomiast co do innych systemów, no to jeszcze mm, trudno powiedzieć, chociaż Japonia rozwija bardzo dużą ilość mm, systemów uderzeniowych, tak to powiedzmy yy, średniego zasięgu, yy, pociski manewrujące, pociski rakietowe, bomby szybujące, yy, tak więc... Tutaj też może pojawić się bardzo ciekawy rynek zbytu. A jak jest już, pomijając, jakby od, odchodząc trochę na bok od y, samych kwestii przemysłu zbrojeniowego, to jak jest w takim razie z tym japońskim y, pacyfizmem? No bo sytuacja w regionie Azji Wschodniej robi się coraz bardziej napięta, choćby za sprawą działań chińskich. Japonia też podjęła parę kroków dotyczących y, y, jakby sw swojego bezpieczeństwa. No Były też takie wypowiedzi pani premier Sanaetakaici dotyczące Tajwanu, które y, no, też stawiały na, na nogi wiele osób. Y, y, jak to jest? Czy w obliczu tego, że Chiny rosną w siłę i że się rozpychają w regionie Indo-Pacyfiku, to Japonia może faktycznie poluzować te swoje zasady pacyfistyczne? W przyszłości jakiejś, przewidywalnej? Czy znaczy, Japonia już to robi, tak naprawdę. W ubiegłej dekadzie padło stwierdzenie, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem globalnym i jeżeli on wymienia, czy stawia na obronę interesów y, i bezpieczeństwa Japonii, no to może się okazać, że trzeba to robić gdzieś w basenie Oceanu Indyjskiego albo nawet na Atlantyku. Znaczy, no to jest wiem, bardziej istotna kwestia, jak siły samoobrony będą w stanie operować tak daleko od was macierzystych. Y, natomiast, y, o, oczywiście, no to jest kwestia bardzo rozmukiwana przez chińską propagandę, która straszy powrotem japońskiego militaryzmu. Problem w tym, że coś takiego trafia na podatny grunt przede wszystkim w Chinach, bo kraje Azji Południowo-Wschodniej, też jeszcze Indie, Australię, wszyscy tych Ci, którzy mają problemy z sąsiedztwem z Chinami, czują się zagrożeni, są w jakichś konfliktach granicznych i terytorialnych, to już od lat naciskają na Tokio, żeby podejmowało bardziej aktywną rolę w tym zakresie. No zresztą w ostatnich latach też wprowadzono, Japonia wprowadziła nowy rodzaj pomocy rozwojowej obliczonej na poprawę bezpieczeństwa państw. Pani Takai tak naprawdę nie powiedziała nic, nic nowego, stwierdzając, że w przypadku wojny o Tajwan to będzie sytuacja grożąca, ta sytuacja będzie dużym zagrożeniem dla Japonii, no bo to figuruje w oficjalnych japońskich dokumentach od dobrych pięciu lat. Kwestia w tym, że po raz pierwszy takie słowa padły ze strony Szefa rządu. No bo wcześniej to jednak był już gdzieś szczebel ministerialny, szczebel urzędniczy. To jest ta zmiana. Obserwujemy tą ewolucję już, te zmiany nabierają tempa i trwają od kilkunastu lat. Natomiast ja bym powiedział, że z jednej strony osiągnięta została masa krytyczna. I teraz już po prostu widać e, efekty tych zmian, chociaż Japonia ma cały czas bardzo dużo do zrobienia, przede wszystkim na polu wewnętrznym, tłumaczeniu ludziom, dlaczego rząd podejmuje takie działania, a nie inne. A po drugie, e, Sanaita Kaichi, która pozuje na taką japońską Margaret Thatcher i jest oceniana jako jastrzębi polityk, na przykład jest Trębica, to w bardziej media czy inne państwa przywiązują, to uważnie patrzą na to, co ona mówi. To prawda, ona potrafi też się posługiwać takim ostrzejszym językiem. No, to jest oczywiście temat na dużą, osobną e, rozmowę, ta ewolucja tej e, japońskiej polityki. Na pewno do tego wrócimy. Dziś musimy niestety z braku czasu tę kropkę tu postawić. Bardzo dziękuję, doktor Paweł Berendt, Instytut Boima, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję panie również. doktorze. I państwu również dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Świat w powiększeniu.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 Autopromocja.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 po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Autopromocja.